Nasza ziemia, plemiona świata kontra rządza pieniądza. Kolonizacja w Etiopii. Dolina Omo, położona w południowo-wschodniej Etiopii, z roku na rok staje się coraz bardziej popularnym celem podróżniczych eskapad i turystycznych wojaży. Zdjęcia członków tamtejszych plemion, przeozdobionych kolorowymi malunkami, widnieją w turystycznych folderach i przekonują, iż region ten jest nie tylko alternatywą dla nowoczesnych budynków stolicy Etiopii, Addis Abeby, ale i prawdziwą przepustką do przeszłości naszej kultury. To przekaz, który etiopscy politycy chcieliby złożyć na dłonie każdego cudzoziemca odwiedzającego kraj w rzeczywistości Dolina Omo ogląda obecnie obrazki bardziej przejmujące niż kolorowa pocztówka z Afryki, bardziej przejmujące, lecz niekoniecznie przelewające się już przez groble medialnego przekazu. Od kilku lat bez konsultacji z rdzennymi mieszkańcami Doliny Omo etiopski rząd wznosi na rzece elektrownię wodną Gibraltar. 3. Konstrukcja budowana przy współpracy włoskiej firmy Salini Constructori oraz dzięki zastrzykowi finansowym, chińskiego banku Industrial and Commercial Bank of China w momencie oddania do użytku stanie się drugą co do wielkości i najwyższą tamą w Afryce. Przedsięwzięcie z takim zapałem realizowane przez etiopski rząd dotknie lokalne plemiona opierające swoją egzystencję na darach rzeki Omon lub bezpośrednio korzystające z owoców jej cyklicznych wylewów. Plemiona Bodi, Mursi i Suri własną gospodarkę opierają na hodowli bydła i uprawie pól. Członkowie Body, dla swych krowich ulubieńców intonują nawet pieśni. Plemię kwegów, w przeciwieństwie do swych sąsiadów polega na zbieractwie i połowie ryb. Konstrukcja Tamy Gibraltar 3 w znacznym stopniu zaburzy ten porządek i doprowadzi do licznych perturbacji w tym regionie. Naturalne, cykliczne wylewy rzeki Omo prawdopodobnie wytracą swój animusz, co sprawi, iż życiodajne tchnienie od pokoleń ożywiające pola okolicznych plemion znajdzie się pod dużym znakiem zapytania. Szczególnie odczują to członkowie ludu Kwega, dla których zagrożone po głowie ryb jest ich własnym bydłem. Ponadto elektrownia Gibraltar 3 wspomoże nawadnianie masowych plantacji cukru i palmy oleistej, tworzonych przez etiopskich polityków przy współpracy z saudyjskimi, malezyjskimi i indyjskimi inwestorami, oczywiście kosztem usuwania rdzennych społeczności Doliny Omo. Od wielu miesięcy etiopski rząd terroryzuje całe wioski, zmuszając ich mieszkańców do przenosin. Ci, którzy odmawiają, otrzymują pogróżki, są bici, trafiają do więzień, dochodzi do morderstw. Lokalny funkcjonariusz państwowy zagroził, że rząd zmiażdży przeciwników inwestycji w regionie niczym buldożer. Obecnie kilkuset członków ludu Bodi, Mursi i Suri umieszczono w zakładach zamkniętych. Zanotowano też przypadki gwałtów dokonywanych przez etiopskich żołnierzy. Malezyjska plantacja jest zabezpieczona przez Ochroniarzy wyposażonych w karabiny maszynowe na wypadek, jeśli lokalni członkowie plemienia Suri zechcieliby stawić opór postępującej kolonizacji. Ostatecznym celem wytyczonym przez etiopskich notabli jest przymusowe wywłaszczenie i osiedlenie w zbiorczych obozach do 10 tysięcy rdzennych mieszkańców Doliny Omo. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Etiopii, Donald Both, na początku 2012 roku odwiedził inny region Etiopii, Gambella w którym w ciągu najbliższych trzech lat wyeksmitowanych zostanie 90 tysięcy członków ludów Anuak i Nuer. W oświadczeniu pełnym hipokryzji amerykański dyplomata deklarował, że widział wolność Gambela korzystającą z owoców rozwoju. W Polsce właśnie otwiera swoją placówkę Industrial and Commercial Bank of China, będący zarazem jednym z największych fundatorów bieżącej kolonizacji w Dolinie Omo. Prezydent Bronisław Komorowski i premier Donald Tusk, którzy spotkali się w ciągu ostatniego roku z chińskimi politykami, nie postawili przed chińskim bankiem formalnego wymogu wycofania się z finansowania inwestycji naruszających fundamentalne wymogi etyki i praw człowieka. Felieton Damiana Żuchowskiego dla Radia Wolne Media czytał Jan Osik.